Jak zwiększyć poziom energii? Kiedyś przychodziłem bardzo skomplikowaną operację na bardzo prostą rzecz, czyli na przepuklinę. Przez to byłem kilka miesięcy w szpitalu. I obok mnie na przepuklinę, ale już bardzo prostą operację ten człowiek przychodził, taki starszy człowiek. I no, zoperowano go, wszystko poszło dobrze, ale te rany się jakoś nie goiły, no, trudno mu było wrócić do zdrowia. I on mówi, panie doktorze, co jest nie tak? I ten doktor tak popatrzył na niego i powiedział, nie ma pan żadnej ochoty do życia, nie ma pan żadnej energii życiowej, to jest problemem i wyszedł. Tak sobie pomyślałem, co to za odpowiedź, jaka energia życiowa. Ale kiedy tylko ten lekarz wyszedł, ten człowiek powiedział mi tak, wie pan co, lekarz miał rację. Odkąd umarła moja żona rok temu, ja już nie mam żadnej ochoty do życia. Nie mamy dzieci, nie mamy wnuków. Yy, taki byłem trochę no, w dziwnej sytuacji. Nie wiedziałam, co mu powiedzieć. Parę dni później odwiedził, odwiedziła go jakaś rodzina i tam były też jakieś dzieci I te dzieci przyszły, mówiły do niego dziadku. No i kiedy już te dzieci wyszły, ja mówię, a te dzieci, ja mówi: a to taka dalsza rodzina, ale oni mi bardzo lubią. Ja mówię, a gdyby żył Pan dla nich? Takie dzieci bardzo lubią i potrzebują dziadków. On ja mówi, no tak Dodatkowo, że oni nie mają swojego dziadka, ponieważ już nie żyje. Ja mówię, mógłby Pan być pan dla nich dziadkiem? I on rzeczywiście, widać było taki błysk w oczach, że taka właśnie ta życiowa energia do niego wróciła i powiedział, tak, to może być jakiś cel mojego życia. Dla mnie ludzie zawsze byli ważni, Pomyślałam: nie mam dla kogo żyć, a teraz odnalazłem kogoś, dla kogo mogę żyć. I teraz jak sprawić, żeby podnieść poziom życiowej energii, takiej witalności? Są trzy elementy, które musisz zadbać, żeby żyć w takiej równowadze i żeby jednocześnie mieć poziom energii. Ponieważ jeżeli nie będą te trzy zbiorniki wypełnione, to zawsze będziesz czuł, że może masz dużo energii, ale to nie jest twój pełen potencjał. Więc pierwsze, to jest twoje ciało. Pierwsza rzecz do tego, żeby mieć odpowiedni poziom energii, to spać odpowiednią ilość godzin. Ile masz spać godzin? Nie jestem w stanie Ci tego powiedzieć, natomiast ogólnie można powiedzieć, że jako norma jest około 7-8 godzin, które człowiek potrzebuje wyspać się odpowiednio, żeby mieć odpowiedni poziom energii do funkcjonowania. Druga rzecz to są regularne ćwiczenia. 3-4 razy w tygodniu odpowiednie dobrane, być może jesteś w takim wieku, że potrzebujesz to już zrobić pod kontrolą lekarza, ale potrzebujesz regularnie ćwiczyć. I trzecia rzecz odpowiednie żywienie czyli im bardziej naturalne żywienie, tym lepiej, pić dużo wody. Czyli takie proste wskazówki, oczywiście to nie jest wykład ekspercki na ten temat, nie będę wszystkiego omawiał i też tutaj są różne sytuacje, natomiast jest bardzo dużo materiałów na ten temat. Jeżeli zadbasz o swoje ciało, jak to mówią, w zdrowym ciele, w zdrowy duch, dbając o swoje ciało, twój poziom energii będzie duży. Drugi składowy element to jest dusza. Dusza składa się z trzech czynników, z rozumu, z woli i z emocji. Czyli rozum, odpowiednie informacje, którymi karmisz swój umysł, dodają ci albo odbierają energii. Czyli jeżeli słuchasz ciągle wiadomości, gdzie tutaj tego zabito, tutaj kogoś zgwałcono, tu ktoś był nieuczciwy itd. Tak to w końcu przesiągasz tym i zaczynasz być pozbawiany energii. Jeżeli zdobywasz wiedzę, to twój poziom energii wzrasta i potrzebujesz zdobywać wiedzę yy, dwojakiego rodzaju. Pierwsze taką wiedzę bardzo lewopółkulową, czyli na przykład kiedy czytasz jakiś poradnik, ale też tą prawopółkulową, czyli kiedy czytasz książki beletrystyczne, jakieś opowieści. Oczywiście możesz mieć preferencje, że wolisz bardziej poradniki albo takie książki, ale jeżeli będziesz dostarczał odpowiednich, zdrowych informacji dla obu półkul mózgu, to twój rozum będzie nabierał energii. Drugie, emocje. Emocje wiążą się z ludźmi. Jeżeli przebywasz wśród ludzi, którzy ożywiają cię, pobudzają cię po spotkaniu, z którymi czujesz entuzjazm, to to jest ten rodzaj emocji, ten rodzaj relacji, których potrzebujesz szukać. Ożywiające relacje. I trzeci element, jeżeli chodzi o duszę, to jest twoja wola. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Jak kształtować swoją wolę? Chodzi o prostą rzecz. Dotrzymywanie obietnic. Czyli jeżeli mówisz sobie, dobrze, będę regularnie ćwiczył i nigdy nie ćwiczyłeś, może nigdy to przesada jest, ale nie ćwiczyłeś na przykład ostatnie 10 lat. Ja Miałam, jakieś taką kartkę na Facebooku siedzi, dziewczyna i mówi, Dzisiaj znowu nie ćwiczyłam. To już piąty rok z rzędu. Więc jeżeli to jest twoja historia, to może nie wymyślaj od tego, że będę codziennie rano biegać przez godzinę. Może zacznij od tego, że codziennie rano zrobię pompkę. Jeżeli zaczniesz tylko od tego, to na początek niby to nic nie zmienia, ale zmienia jedną rzecz. Twoja wola się wzmacnia i jednocześnie wyrabiasz nawyk. Twoja wola się wzmacnia, bo robisz małe zobowiązanie i dotrzymujesz kroku a wyrabiasz sobie nawyk regularnego ćwiczenia i z czasem te ćwiczenia będą bardziej intensywne i będzie większy efekt. Więc rozum, emocje i wola. I trzeci składnik to jest ludzki duch, czyli on jest odpowiedzialny za relacje z Bogiem. I tutaj kwestia jest bardzo prosta. Ty mówisz do Boga, Bóg mówi do ciebie. Kiedy ty mówisz do Boga, czyli twoja modlitwa, jeżeli są ludzie, którzy mówią, ale ja nie wiem, jak się modlić, to jest bardzo proste, wystarczy, że oprzesz swoją modlitwę o taki prosty schemat, dziękuję, przepraszam i proszę. Podziękujesz za to, co było dobre w twoim życiu, przeprosisz za to, co zrobiłeś niewłaściwie i poprosisz o to, czego potrzebujesz. I druga sprawa to jest, jak Bóg ma mówić do ciebie. Dla mnie takim podstawowym narzędziem, w jakim Bóg mówi do mnie, to jest Biblia. Otwieram Biblię i czytam. Pamiętam taki moment, kiedy zaczynałem firmę i rzeczy nie szły i w pewnym momencie pomyślałem, trzeba będzie chyba firmę zamknąć. Czytam Biblię i dwa fragmenty, które mnie bardzo ożywiły. Właśnie dodały mi tej życiowej energii i pomyślałam sobie, wow, tak, wierzę, że mi się uda. Co było potem? To nie było tak, że wow, w jednym momencie wszystko się zmieniło, ale to dodało mi siły i energii, zaczerpnąłem z tego nadzieję, zacząłem krok po kroku robić dalej rzeczy, nie poddałem się i efekty zaczęły przychodzić. Kiedy właśnie zakładałem firmę, to nazwałem ją koach. Dlaczego? Ponieważ koach to jest hebrajskie słowo, które mówi o praktycznej umiejętności do zrobienia czegoś oraz o sile do zrobienia czegoś. I ta siła do zrobienia czegoś to jest właśnie ten poziom twojej energii, który jeżeli dbasz o ciało, jeżeli dbasz o duszę, jeżeli dbasz o ducha, napełniłeś swoje zbiorniki energii, i one są wystarczające, żebyś zrealizował swój życiowy potencjał. I oczywiście, kiedy kończy się dzień, zwykle te zbiorniki zaczynają się opróżniać. Zaczyna się kolejny dzień. Musisz nauczać się za pomocą tych prostych y, sposobów, żeby napełniać swoje zbiorniki. Powodzenia.